Godzinę później Matylda wchodziła do biurowca, gdzie mieściła się firma zatrudniająca Mateusza Dąbka. Ich biura znajdowały się na szóstym piętrze wysokiego budynku ze stali i szkła. Jadąc windą w górę i słuchając upiornej muzyki, która miała ją potem prześladować wiele godzin, jak zwykły to czynić znajome dla ucha, ale trudne do zidentyfikowania melodyjki, zaczęła szybko rozważać swoje kolejne posunięcia. Telefon do Hanki był najmniejszym problemem, i zaoszczędził jej kłamstwa. Powiedziała wprost, że musi być gdzie indziej i spytała, czy koleżanka będzie ją kryć, gdyby osoba pełniąca obowiązki dyrektora dostrzegła jej nieobecność. O ile ich szefowa przyjdzie do pracy. Od czasu do czasu zdarzało się, że tamta nie pojawiała się w bibliotece pod pretekstem załatwienia koniecznych spraw administracyjnych. Hanka Borecka, starsza o 10 lat od Matyldy, notorycznie się spóźniała, Albo wychodziła w trakcie dyżuru do kosmetyczki, twierdząc, że to jej osobisty protest przeciw odmowie przeniesienia jej do innej filii. Teraz bez wahania zgodziła się pomóc. W ten oto sposób Matylda uniknęła kłamstwa, prosząc o nie koleżankę. Dobrze, że jestem ateistką, pomyślała w przypływie czarnego humoru. Grzech pewnie nadal byłby mój, chociaż popełniony przez kogoś innego. Ciekawe zagadnienie dla spowiednika. Prawo już dawno wpadło na to, że czasami ktoś nakłania albo zachęca inną osobę do popełnienia przestępstwa, by potem móc powiedzieć, przecież ja nic nie zrobiłem. W kodeksie nazywało się to podżeganiem. Hanka nie była ateistką, na ogół. Najwyżej czasami bywała, gdy ją ktoś wyprowadziło z równowagi, ale potem przykładnie maszerowała do kościoła. Obie na ogół sumiennie wykonywały swoje obowiązki, a Matylda przed ubiegłorocznymi zdarzeniami, które pchnęły ją na nową ścieżkę kariery, była kreatywna, błyskotliwa i bardzo chciała rozwijać ich małą bibliotekę. Poprzedni dyrektor ustawicznie podcinał jej skrzydła. Po jego odejściu i defiladzie ustawicznie zmieniających się osób pełniących obowiązki dyrektora, zaczęły krążyć plotki, że konkurs na nowego zwierzchnika wciąż nie może się odbyć ze względu na brak chętnych do objęcia tego stanowiska. Podobno placówka miała zostać zlikwidowana. Kto chciałby zająć tak niepewne stanowisko? Sytuacja była więc jaka była, co pozwalało Matyldzie na mniej lub bardziej zręczne łączenie obu prac. Weszła do biura i uśmiechnęła się szeroko do młodej kobiety siedzącej w przestronnym holu przy biurku za błyszczącą szybą. W ułamku sekundy zadecydowała, że nie będzie udawać nikogo innego. — Przecież nie muszę odgrywać samej siebie — Stwierdziła w myślach, sięgając do torebki po swoją legitymację detektywa. Oficjalnie została zatrudniona do odnalezienia zaginionego męża, a nie jego kochanek. To znaczy, do tego drugiego też, ale było to obecnie zadanie uboczne. Po co komu kochanki Mateusza Dąbka bez niego samego? Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Zapytała z uśmiechem kobieta za szybą. Plakietka przyczepiona do białej bluzki zawierała zdjęcie i imię pracownicy. Żaneta, ale bez informacji o jej stanowisku. Była recepcjonistką, sekretarką czy żywą informacją. Matylda Dominiczak, prywatny detektyw. Przedstawiła się wyraźnie i profesjonalnie. Siłą woli stłumiła dreszcz, słysząc połączenie swojego nazwiska z wymarzonym zawodem. W sprawie Mateusza Dąbka. Pana dyrektora dzisiaj nie ma, Właśnie dlatego tu jestem. Przerwała jej Matylda, nieco zawiedziona, że legitymacja nie zrobiła odpowiedniego wrażenia. Pani Dąbek zatrudniła mnie do odszukania męża. Obawiam się, że... zawiesiła głos i pochylając się mocno w stronę kobiety za biurkiem, szepnęła dramatycznym tonem. Mateusz Dąbek zaginął. Żaneta przyłożyła rękę do piersi. Jej usta uformowały się w doskonałe o... Podobnie jak oczy, które zaokrągliły się ze zdumienia. Chciałabym porozmawiać z jakimś bliskim współpracownikiem pana Dąbka. Może powiadomię pana prezesa? Uznała Żaneta, otrząsając się z szoku. Świetny pomysł. To naprawdę poważna sprawa. Dodała jeszcze Matylda tonem tak pełnym zgrozy, jakby z zaginięciem Dąbka wiązała się straszna historia, na przykład odnalezienie na bagnach jego spalonego samochodu, obok którego leżał nienaruszony but z odciętą stopą w środku. Pani Dąbek strasznie się martwi. Musiało się stać coś złego. Oczywiście. Żaneta wcisnęła guziczek na niewidocznym za komputera aparacie telefonicznym z kilkoma migającymi światełkami. Pan dyrektor jest naprawdę miły. Cześć, Danka, Żaneta z dołu. Pani detektyw do pana prezesa w sprawie dyrektora Dąbka. Pan dyrektor zaginął. Jego żona wynajęła detektywa. Chyba stało się coś strasznego. Tak, przekażę. Odłożyła słuchawkę. Musi pani wjechać windą piętro wyżej. Zwróciła się do gościa. Sekretarka pana prezesa Iwanowicza będzie na panią czekała. Dziękuję bardzo. Matylda zawahała się chwilę, po czym powiedziała — Chętnie zamieniłabym z panią kilka słów, gdy będę wychodzić. — Nie wiem, jak mogłabym pomóc. — Ja też jeszcze tego nie wiem. Uśmiechnęła się życzliwie. — Ale jestem pewna, że masz bystre oko — pomyślała, a głośno dodała — Sądzę, że będzie pani bardzo pomocna. Każda informacja się liczy. — Oczywiście — Niepewnie potwierdziła Żaneta, odprowadzając ją do windy. Gdy tylko zamknęły się drzwi kabiny, podekscytowana sięgnęła po telefon. Cześć, Iska! Nie uwierzysz, co się stało. Ten popierdolony dombek zakinął. Szuka go prywatny detektyw. Ale jaja, nie? Danka miała czterdzieści kilka lat i starała się nie wyglądać na przejętą, gdy Matylda wysiadła z windy. Pani detektyw... Zlustrowała ją uważnie wzrokiem. — Witam, Matylda Dominiczak. Sięgnęła po legitymację, ciesząc się, że tego dnia starannie się ubrała. Czarne dopasowane spodnie, czarna odsłaniająca ramiona bluzka, zakryta teraz żakietem w kolorze butelkowej zieleni. Elegancka torebka na ramię w kształcie worka była pojemna, a w razie potrzeby mogła służyć do obrony, gdyby zaszła taka potrzeba. Na jej dnie spoczywał obciążnik domowej roboty, który można było wykorzystać również do zadania ciosu. Matylda była bardzo zadowolona z własnej kreatywności, mimo że pomysł wypełnionej monetami długiej skarpety pochodził z filmu, którego tytułu nie mogła sobie teraz przypomnieć. — Danuta Rozmiarek — przedstawiła się drżącym głosem sekretarka. — Pan prezes Iwanowicz czeka na panią. — Dziękuję bardzo za pomoc — Uśmiech na twarzy pani detektyw był profesjonalny, czyli chłodny i uprzejmy. Oby, pomyślała Matylda, wszak ćwiczyła go rano w lustrze. Na ogół zachowywała się zbyt bezpośrednio, a tu niekoniecznie byłoby to dobrze widziane. Sekretarka wprowadziła ją do dość obszernej sali konferencyjnej. Na środku znajdował się ogromny stół otoczony kilkunastoma fotelami. Pod jedną ze ścian była komoda z ekspresem do kawy i stosem fliżanek oraz talerzyków. Na ścianie wisiał monitor rozmiarów sporego łóżka. Pod ścianą stało w rzędzie kilka krzeseł. Matylda starała się nie okazać wrażenia, jakie zrobiło na niej to pomieszczenie. Nie może przyznać się potencjalnym świadkom albo nawet ewentualnym przyszłym zleceniodawcom. Pomyślała w nagłym ataku paniki, że to jej pierwsza sprawa i pierwsza wizyta w korporacji. Za stołu wstał mężczyzna drobnej postury po pięćdziesiątce. Był niski, chudy i choć Matylda miała może z metr siedemdziesiąt wzrostu, przewyższała go o głowę. Dobrze, że nie włożyłam butów na obcasach, zachichotała w duchu, mocno ściskając mu rękę na powitanie i podziwiając lśniącą w promieniach porannego słońca łysinę, na którą miała doskonały widok. Znajdowała się dokładnie poniżej jej podbródka. Proszę usiąść. Poradził jej prezes, a sam zajął miejsce u szczytu stołu. Fotel musiał być do niego dostosowany, bo nagle wydał jej się wyższy. Wyjaśniła się też tajemnica ustawionych pod ścianą krzeseł. Danuta usiadła na jednym z nich i z notatnikiem opartym na kolanie czekała na rozwój wydarzeń. — Dziękuję. Matylda zajęła miejsce oddalone o dwa fotele od Iwanowicza. Podświadomie czuła, że wybór miejsca ma znaczenie. Jeśli usiądzie zbyt blisko, może naruszyć jakąś hierarchię, a jeśli za daleko, okaże brak pewności siebie. Nie miała pojęcia, dlaczego przyszło jej to do głowy, ale chyba zdała jakiś egzamin, bo prezes rozluźnił się, a nawet łaskawie skinął jej głową. Dyrektor Mateusz Dąbek nie zjawił się w pracy, poinformował. Nie ma go od wczoraj, prawda? Wyjęła notatnik i przygotowała się do pisania. Był to tylko mały myk detektywistyczny zasugerowany przez Salomeę. Ludzie stawali się pewniejsi siebie i skłonniejsi do udzielania informacji, gdy sądzili, że mogą się wyprzeć tego, co powiedzieli. Matryda nagrywała rozmowę na ukrytym w kieszeniu marynarki dyktafonie. Sprzęt, jak zapewnił ją kilka tygodni temu Mareczek, był tak dobrej jakości, że nie musiała wpychać go w usta rozmówcy. W razie potrzeby mogła też użyć dyktafonu z telefonu komórkowego, ale wolała korzystać z dodatkowego urządzenia. Samo nagrywanie bez uprzedzenia drugiej osoby było brzydkim zabiegiem i Matylda nie rozważała kwestii legalności takiego działania. To nie miał być jednak dowód, tylko zapis ku pamięci potomnych, a tak dokładnie to jej. Zgadza się, potwierdził obojętnym tonem, jakby nieusprawiedliwiona absencja pracownika wysokiego szczebla kierowniczego była zjawiskiem tak naturalnym, że wręcz niegodnym uwagi. — Pan Dąbek nie poinformował firmy o swojej planowanej nieobecności? — upewniła się Matylda. Spokój prezesa mógł wynikać z udzielenia Dąbkowi urlopu, o którym ten nie powiadomił żony. — Nie — odparł krótko prezes. — Nie byliście zaniepokojeni jego nieobecnością? — Nie, dopóki się nie okazało, że pracownicy i klienci nie mogą się z nim skontaktować. Pani Renata Dąbek nie miała żadnej wiedzy na temat miejsca pobytu męża. Kontakt z biurem detektywistycznym to racjonalne posunięcie. Owszem nie była pewna, jak powinna zareagować. Tym razem wypowiedź była znacznie dłuższa. Niemniej prezes mówił tonem beznamiętnym, spoglądając na nią z za dużych okularów nieruchomym wzrokiem, jakby jego oczy były szklanymi kulkami. Równie dobrze mogliby rozmawiać o pogodzie albo brakującym tuszu do drukarki. Jakim pracownikiem był pan Dąbek? Z niepokojem zauważyła, że mówiąc o zaginionym, cały czas używa czasu przeszłego. Przeczucie? Otrząsnęła się szybko, nim przeszedł ją nieprzyjemny dreszcz. Doskonałym. Dokładny, kreatywny, inteligentny. Wysoka kultura osobista. Bez żadnej zachęty z naszej strony doskonalił swoje umiejętności. Ambitny. Tacy ludzie są mile widziani w naszej firmie. Rozumiem. Kiedy widział go pan po raz ostatni? Kilka dni temu na zebraniu dyrektorów nie mam zwyczaju spotykać się każdego dnia z pracownikami. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że nie wywiązują się w sposób należyty ze swoich obowiązków. Matylda zmarszczyła czoło. Salomea każdego dnia miała jej do powiedzenia coś pouczającego. Pragnęłabym porozmawiać z osobami, z którymi dyrektor Dąbek kontaktował się na co dzień. Oświadczyła. A słysząc dochodzące z pleców syknięcie... Dodała szybko, jeżeli pan prezes będzie tak uprzejmy wyrazić zgodę, nie chciałabym zakłócać pracy firmy. Tym razem chrząknięcie sekretarki prezesa zabrzmiało aprobująco. Dzięki, Danuta. Posłała jej telepatycznie. Oczywiście, znalezienie dyrektora Dąbka leży również w naszym interesie, zwłaszcza, że firma nie będzie musiała pokryć kosztów jego poszukiwań. Zadecydował łaskawie prezes Iwanowicz, Wykonując trudny do zinterpretowania gest w kierunku sekretarki Matylda obejrzała się przez ramię I zobaczyła, że Danuta Rozmiarek wstaje I kieruje się do przeszklonych drzwi sali konferencyjnej Otworzyła je i z oficjalnym uśmiechem spojrzała na panią detektyw Bardzo dziękuję panu prezesowi za okazaną pomoc Oczywiście, to nasz obowiązek W razie kolejnych pytań pani Danuta służy pomocą Ton jej rozmówcy wskazywał wyraźnie, że audiencja została zakończona, a następnej nie będzie. Oczywiście. Skinęła głową na pożegnanie, a gdy Iwanowicz nie wykonał żadnego ruchu, by wstać za stołu, po prostu wyszła wraz z sekretarką. Nieruchomą postać prezesa można by porównać do mumii siedzącej w sarkofagu, gdyby nie to, że starożytni Egipcjanie nie mieli zwyczaju chować swoich zmarłych w takiej pozie. Dawno nie widziałam, by pan prezes był tak wstrząśnięty. Odezwała się sekretarka, gdy tylko odeszły wystarczająco daleko, by mężczyzna ich nie usłyszał. Na pewno. Zgodziła się z nią Matylda. Nie pamiętam, by kiedyś okazał tyle emocji. Kontynuowała Danuta. Matylda powstrzymała krótki, ironiczny chichot i pokryła go chrząknięciem. Bardzo cenił dyrektora Dąbka. To jeden z jego ulubieńców. Ach, tak? Piła sobie czy co? Emocje u Iwanowicza? Facet wyglądał jak zabalsamowany za życia. Ciekawe, jak się zachowuje, gdy nie okazuje emocji. Serce przestaje mu bić? Nie pamiętam, kiedy ostatnio wypowiedział tyle słów niedotyczących kontraktów. Sekretarka kręciła głową ruchem pełnym współczucia. Długo pani pracuje dla prezesa? Osiemnaście lat, oświadczyła z dumą. Zaczęłam, gdy był dyrektorem finansowym w firmie zajmującej się produkcją części do traktorów. Kiedy wygrał konkurs na dyrektora finansowego w naszej obecnej firmie, zabrał mnie ze sobą. Pan prezes bardzo sobie ceni kompetencje i lojalność. Kiedy awansował, ja również awansowałam. Dobrze go pani zna, skwitowała krótko Matylda. To mogło wyjaśniać, dlaczego jej rozmówczyni dostrzegała emocje tam, gdzie inni widzieli maskę. Tak sądzę. A dyrektora Dąbka? Miałam z nim kontakt, ale na co dzień raczej współpracuję z jego asystentką i sekretarką. Dyrektor Dąbek potrzebuje aż dwóch osób do pomocy? Renata Dombek wyjaśniała jej już te kwestie, jednak wolała sprawdzić informacje u źródła. Marlena Strużyńska jest jego sekretarką. Zajmuje się korespondencją, umawianiem spotkań, telefonami, terminarzem. Eliza Kontek, asystentka, to jego prawa ręka. Sprawozdania, raporty, koordynacja między poszczególnymi działami. Dyrektor Dąbek nie ma zastępcy? Zastępcą jest Romuald Muszyński. Prowadzi mniejsze umowy, utrzymuje kontakty z klientami, zdobywa nowych. Mówiła Danuta, prowadząc ją teraz wewnętrzną klatką schodową piętro niżej. Tutaj znajdują się biura wszystkich dyrektorów działów sprzedaży, marketingu, działu utrzymania klienta i serwisów oraz handlowców. Na piętrze pana prezesa są biura zarządu, księgowość i kadry. Może zaczniemy od Elizy, asystentki dyrektora Dąbka. Dobry pomysł. Matylda nie oponowała. Sama też zamierzała najpierw spotkać się z panią Kontek. Ciekawe, czy Iwanowicz dał sekretarce jakieś wytyczne dotyczące osób, z którymi mogę rozmawiać i tych, których mi nie wolno zobaczyć na oczy, zastanawiała się. Jej wyobraźnia pracowała na najwyższych obrotach. To tutaj. Danuta weszła pierwsza przez drzwi z elegancką tabliczką dział handlu krajowego i zagranicznego.